Bardzo to było przyjemne siedzieć sobie z Ronem i pogryzać z nim te wszystkie zakupione przez siebie paszteciki, ciasteczka i cukierki. Ron natychmiast zapomniał o kanapkach. A to znasz? zapytał Rona Harry, biorąc pudełko czekoladowych żab. To chyba nie są prawdziwe żaby, co? Teraz już nic nie mogło go zaskoczyć. Nie, odrzekł Ron, ale zobacz jaka jest karta, brakuje mi agrypy. — Czego? — Ach, no jasne, przecież ty nie wiesz. W czekoladowych żabach są karty, no wiesz, do zbierania, ze słynnymi czarownicami i czarodziejami. Mam już z pięćset, ale wciąż brakuje mi Agrypy i Ptolomeusza. Harry rozwinął swoją czekoladową żabę i wyjął kartę. Była na niej twarz mężczyzny. Miał okulary połówki, długi, haczykowaty nos, srebrną czuprynę, brodę i wąsy. Pod obrazkiem było jego imię i nazwisko – Albus Dumbledore. – A, więc to jest Dumbledore – zawołał Harry. – Tylko mi nie mów, że nie słyszałeś o starym Dumblu. Mogę wziąć żabę? Może trafi mi się grypa? Dzięki. Harry spojrzał na odwrotną stronę karty i przeczytał. – Albus Dumbledore, obecny dyrektor Hogwartu. Przez wielu uważany za największego czarodzieja współczesności Dumbledore Znany jest szczególnie ze zwycięstwa nad czarnoksiężnikiem Grindelwaldem 1945 Z odkrycia dwunastu sposobów wykorzystania smoczej krwi I ze swoich dzieł alchemicznych napisanych wspólnie z Nikolasem Flamelem Profesor Dumbledore lubi muzykę kameralną i kręgle Harry znów odwrócił kartę i ku swojemu zdumieniu zobaczył że twarz Dumbledora znikła. Nie ma go. A co, myślałeś, że będzie tam tkwił przez cały dzień? zażartował Ron. Wróci. No nie, znowu trafiła mi się Morgana. Mam już ich 6 Chcesz ją? Możesz zacząć zbierać. Spojrzenie Rona powędrowało do stosu czekoladowych żab czekających na rozwinięcie. – Bierz! – zachęcił go Harry, Ale wiesz, w świecie Mugoli ludzie nie znikają z fotografii. – Naprawdę? W ogóle się nie ruszają? – w głosie Rona zabrzmiało szczere zdumienie. – Niesamowite! – Harry patrzył, jak Dumbledore wraca na swoje miejsce na karcie i zdawało mu się, że profesor lekko się do niego uśmiechnął. Ron był bardziej zainteresowany pochłanianiem żab, niż przyglądaniem się portretom słynnych czarodziejek i czarodziejów, ale Harry nie mógł oderwać od nich oczu. Wkrótce miał już nie tylko Dumbledora i Morganę, ale i Hengista z Woodcroft, Alberyka Granion, Kirke, Paracelsusa i Merlina. W końcu oderwał oczy od druidki Kliodyny, która drapała się po nosie i otworzył torebkę fasolek wszystkich smaków Bertiego Bota. Musisz uważać, ostrzegł Goron. Jak piszą wszystkich smaków, to naprawdę mają to na myśli. No wiesz, możesz trafić na zwykłe smaki, czekoladowy, marmolatkowy lub miętowy, ale możesz też trafić na szpinakowy, wątrobiany i flaczkowy. George przysięga, że kiedyś natrafił na goblinowy. Wybrał zieloną fasolkę, obejrzał ją uważnie i cisnął w kąt. Eee, kiełkowa... Zabawiali się przez jakiś czas próbując różnych smaków Harry natrafił na grzankowy, kokosowy, fasolowy, truskawkowy, kary, trawiasty, kawowy, sardynkowy I był na tyle odważny, że odgryzł koniuszek szarej fasolki, której Ron nie chciał tknąć Okazało się, że była smaku pieprzowego Za oknem robiło się coraz bardziej dziko znikły schludne pola i pastwiska, teraz migały im przed oczami lasy, kręte rzeki i ciemnozielone wzgórza. Rozległo się pukanie do drzwi i wszedł ów pytaty chłopiec, którego chary minął na peronie dziewięć i trzy czwarte. Minę miał raczej żałosną. Przepraszam, powiedział, ale czy nie widzieliście ropuchy? Kiedy potrząsnęli głowami, zaczął lamentować. Zgubiłem ją. Wciąż ode mnie ucieka. Znajdzie się, pocieszył go Harry. No, mam nadzieję. Westchnął chłopiec i wyszedł. Nie rozumiem, dlaczego on tak rozpacza, powiedział Ron. Gdybym miał ropuchę, zgubiłbym ją jak najszybciej. No, ale ja mam parszywka, więc nic nie mówię. Szczur spał sobie w najlepsze na kolanach Rona. Mógłby zdechnąć i wcale by mnie zauważył. Wczoraj próbowałem zmienić mu sierść z szary na żółtą, żeby miał ciekawszy wygląd, ale zaklęcie nie podziałało. Pokażę ci. Zobacz. Pogrzebał w swoim kufrze i wyciągnął bardzo wysłużoną różdżkę. W kilku miejscach była wyszczerbiona, a na końcu połyskiwało coś białego. Powypadała prawie cała sierść jednorożca. No ale... Ech, spróbujmy.